Osobiście bardzo przykro z tego powodu, bo ja bardzo lubię Ayumi. Jestem wielką fanką. A czy powiedziała, co będzie robiła po zakończeniu kariery muzycznej? Ona chyba nie przewiduje zakończenia kariery muzycznej. Ona będzie powiedziała, że chce cały czas śpiewać i będzie to robiła do całkowitej utraty słuchu. Czyli potem zostanie nam przejdzie w Beethovena. Najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej tak.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 Tak, i się dobrze znaczy, ogląda. Czy wszyscy tutaj widzieli Ghosta? Fenek, ty też widziałeś? Tak. W tę nową now filmową wersję? Nie, tylko słyszałam opinię. No u mnie generalnie, jak się pojawił ten napis na drzewie, tam, że Hideo i Motoko... Hideo Kojima. To ja, to ja pierwszy co, to mówię, o Boże, a Hideo Kojima mówi, nie? jak Ryknęłam tym na półki. Słuchaj, jak ryknęłam tym na p. Music by ryknęłam tym na półkina, to cała sala się z tego śmiała, ale. Ja mówię o Boże, Hideoko Jima mówi! I wszyscy umarli ze śmiechu. Boskie, boskie!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 Czyli będziesz miała 20 parolatków gających na No Dokładnie, <śmiech> zrobią to samo co z gromotron. Albo z Groendera. <śmiech> dokładnie. To nie wspominajmy no. Groendera, bo akurat porównanie gromotrona i Groendera to są tak dwa odmienne światy, jeżeli chodzi o wykonanie. Ale film Grandera to jest mniej więcej to samo co Gitz i organizacja Gitz. Ale film więcej... Grandera przede wszystkim nie poruszał jednego bardzo ważnego wątku. No, tam nie było nic o jego rodzeństwie, tak, w filmie. Tam nie było siostry, która rządziła praktycznie mediami społecznościowymi. Nie było ani słowa na ten temat. Poza tym ja no Ender, nie Masz Ender ile ma, no. miał lat w książce? Sześć, siedem? Yl, chyba osiem, No, coś ale Bardzo a, młody. To młody to no było, był on młody, młody. było takie prawdziwe dziecko, a nie siedemnastoletni chłop jak w filmie, więc dla mnie to był za duży dysonans. Je? Dobra, lecimy z off -topem. Dobrze, yl, przejdźmy do ostatniego newsa. E, coś, co początkowo zaczynało żyć jako...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 czy inaczej, nowy prezydent głównie chce skupić się na ekonomii, chociaż co to niektórzy w południowej Korei mają mu za złe, że chce wprowadzić dyskusję z Koreą Północną, więc no, to podejście, które było przez ostatnią dekadę, nie działa, w związku z tym być może warto by próbować o, ociepić może nie tyle ocieplić związki między dwoma krajami, co trzymać w miarę na niewybuchowym poziomie, tak? Rzeczywiście, głównie ekonomię chce wesprzeć, chcę ukrócić to, że właśnie prywatne, rodzinne konglomeraty mają bardzo duże powiązania, jeśli chodzi o polityku. Martwi fakt, że wiele osób kończących studia, tak?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 Stanął natomiast pewien taksówkarz z Korei Południowej skazany na 15 miesięcy więzienia. Został skazany na te 15 miesięcy e, odsiadki za ucieczkę z salonu karaoke bez zapłacenia rachunku. Rachunek wyniósł. Zdaję sobie sprawę, jak bardzo absurdalnie to brzmi. No, 230 dolarów, więc no spory ten rachunek jednak. no... Natomiast nie tylko to jest ciekawe w tym panu otóż pan od 20 lat będąc taksówkarzem pozwał 297 razy klientów. Większość pozwów została praktycznie od razu oddalana, bo pan Kim miał taki dziwny zwyczaj, że lubił się kłócić ze swoimi pasażerami, a jeśli nie szło po jego myśli, to ich pozywał. W związku z tym dobrze, że. Szkoda, że nikt nie zwrócił uwagi na to, że no osoba tyle razy pozywając może z nią jest problem, nie ze społeczeństwem dookoła i coś trzeba zrobić. Natomiast miasto Seul zrobiło zdecydowany krok w stronę turystów. Co mam na myśli? Otóż w Seulu jest do kupienia coś takiego jak Discover Seoul Pass. Jest to wejściówka do największych atrakcji w mieście. Są dwie wersje. Jedna 24-godzinna, wejściówka do 16 atrakcji, kosztująca około 35 dolarów. Tak, 35 dolarów. E, Powtórzysz nazwę? Słucham. Powtórzysz nazwę? Discover Soul Pass. Okay. Nawet jest własna strona i. I druga wejściówka jest 48 godzinna do 22.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 Wykupując tą kartę, wykupuje się jednocześnie możliwość podróżowania między tymi lokacjami, takiej na przykład, czy to metro, czy to autobus, można skorzystać, że przejechać i nie trzeba dodatkowo jeszcze tak, płacić ze środki transportu. Więc jest, jest, to, jest to naprawdę w ciągu trwania tej, tej wyjściówki, więc uważam, że jest to całkiem dobra cena, bo no cóż. Osoby, które podróżują, wiedzą, jak drogie potrafią być wejściuki do pojedynczych celów turystycznych. Londyn jest bardzo znany, na przykład z tego, że mają ogromnie wysokie ceny. Londyn jest już tak. drogi, to jest do za droższych do życia Dokładnie, na świecie. W związku z tym nawet zwiedzać, to człowiek musi być milionerem, żeby sobie pozwiedzać. Niekoniecznie, może to zatwić tanio, ale wiem do czego zmierza. Ale zmierzasz. niestety dla przeciętnego Kowalskiego, to już Smitha będzie to jednak cena dość wysoka. No i ogólnie rzecz biorąc, 35 dolarów za 16 wyjściówek to jest naprawdę niewiele. Nawet jak na ten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 Dużo, tak? Znaczy są konkretne atrakcje do obejrzenia, ale poza tym nie ma czego zwiedzać. Dokładnie, no. Dlatego można się wyrobić jak najbardziej, bo... No pewnie jest na weekend do Seulu i z powrotem. Oj, i fajna I sprawa. Fajnie tak by było. No, no, tak, tak, do końca czerwca 48 godzina na kartę jest w 30% zniżki. Więc jeśli ktoś akurat się wybiera, warto się zainteresować, bo... mówię no, Do końca czerwca właśnie jest ta zniżka, to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 to również w wielu innych atrakcjach posiadanie takiej karty daje ci zniżki. Tak, tak jak najbardziej. No, w związku z tym, mówię, jest to coś, co osoby, które mają tak, w stanach odwiedzenie południowej Korei, zdecydowanie polecam. Jest to fajne i w Seulu także do zwiedzenia teraz jest to, czego się Londynowi nie udało osiągnąć. Czyli tak zwany Sky Garden, podniemy um, ogród. Mianowicie przerobili starą estakadę Z70. Na właśnie ogrody. I jest bodajże 28 tysięcy różnych gatunków roślin. tu zobaczenia. No więc. Jest co zobaczyć jak najbardziej. Zapraszamy, zachęcamy. I ode mnie to by było. Na pewno byłoby to fajna wycieczka. Tak, na pewno bardzo fajna będzie, Londyn próbował coś takiego zrobić, ale im się akurat nie udało. Seulowi się udało, mieli wolną starą estakadę.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 Różnych włamań miał na koncie. Ukradł około 700 par bielizny. I... Czyście wspominali o tym wcześniej? Nie, no właśnie teraz to jest. No, to jest kolejny, no inny facet. Następny. Tylko z Japonii. Tak, to są najważniejsze newsy <laughs> dla Emiota. Ktoś kradnie damskie gaczy, nie? Cała Polska musi o tym wiedzieć. Mam nadzieję, że chociaż wybrane. No i weź. No wiesz, jak mamy kota, który kradnie bieliznę. To... A to widać, to... Tylko moją. Emiotowy kot. Ewidencja. To widać. Ale tylko moją, w związku z tym to jest... No to... W Emiot, problem to jest bliski naszemu sercu. Wie co dobra. No o Jezu. Ale czystą, czy zużytą? Czystą. Okej. Okay. Czystą. Na zużytej tylko leży. To nie jak Emiot. Emiot by na pewno kradł Tu info. <laughs> Emiot leży na każdej. Bieliśnie czy, czy o czymś innym mówimy? E, tak, tylko tam, wiesz, potem. O No <laughs>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 Tak. To się pojawiła się nowa postać dodana do tej gry. Jest to boss ostateczny piątej części Final Fantasy, czyli Exdeath. Więc można sobie teraz z nim też Ale czekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Exdeath był główną postacią to, totalnie grywalną postacią w pierwszej części. to teraz na Vite, tak? Czy na automaty ona wyszła ta nowa?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 To twoje.. wasze życie się zmieni jeszcze bardziej. Bo e, o ile o filmie Your name słyszeliście już, bo. Już muszę go w końcu tym, obejrzeć. Polec polecałeś mi go tyle razy. Reklamowałeś go wszędzie, gdzie się dało. Muszę to ja ci w końcu teraz go zareklamuję, go zareklamuję film o nazwie Your Rope, czyli Twoja Lina. <śmiech> serio? Coś <śmiech> dla mnie. <śmiech> Jest to. Fenek, serio, Pal... Japonia. Nie, nie, Je... nie. nie to... chwilaj ja tematu. Po... Parodia porno Kimino bo... I ta parodia będzie 23 czerwca na DVD i już można zamówić. Kto tam zamówić. gra? Jest na Amazonie Japońskim do zamówienia, więc niestety nie... Ja pytam, kto tam gra, bo mam tam parę faworytów, jeżeli chodzi o Azjatki, ale tak... Podeśle yy, link? Ci linka. Kosztuje 3000 jenów. Czy jakieś 10 zł. To nie tak go w sumie. Koszt wysyłki. Plus wysyłka do, do Polski, tak? No, to już wysyłki. <grym> no, tak. No więc w każdym razie. Pewnie się tego 20.. Nie, niedługo po tym 23 pojawi na jakimś to albo gdzieś indziej. Torrent. <grym> <grym> <grym> do omówienia omówiona zostanie, omówiona zostanie tytuł w którymś z kolejnych odcinków. Tylko musimy wszyscy obejrzeć. Dobrze. To jakieś wspólne oglądanie, tak? Proponujesz? Możemy, spoko. Jak chcesz zobaczyć tą serię o tych marsjańskich Karoluchach, nie? Koniecznie. Ale por jest porno? Obejrzyj. <głosy> o boże. Ja mam nadzieję, że nie. <głosy> Rul 34. Aspirante? <głosy> <O stramki>? Nie. <głosy> nie szukaj, nie googluj tego. O jest. <głosy> Chyba za późno. <głosy> o boże. <głosy> Może to jest po prostu zwykły film? Kroby, Weź. Tak, zwykły. takich gdzie trzeba było zasłonić kadry, bo tą krew się lała i kręgosłupy się łamią, nie? Z, z narracją do widza ten barą. to o czy... <śśśśśśśś> To są animowane. Z... animowane co, no, co wiedzieć. Tak, <śśśśś> no, to jest Animowane, nie o nie Tak, to bez zwykły, sensu. Po no. Pozdrawiamy Wy... Hentaja. Hentaj z karaluchem. Pozdrawiamy. Po... <śśś> Pod... <śś>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 względu na turowość, nie, nie lubię gry po prostu nie lubię, nie ruszam mi, bo nie, nie umiem w nie grać. E, tutaj właśnie bardziej postawiony na akcji pozwoliło, że rzeczywiście chciałam, chciałam grać, tak dalej, ale mam pewne zastrzeżenie co do tej gry, mianowicie się... e, o której dokładnie o co nie mówisz?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 Ponieważ było tego po prostu nagle za dużo. No jest mi przykro z tego powodu. Aczkolwiek mojemu mężowi nie, bo stwierdził, że w jakim cudem ja jestem w stanie wygrywać te Czakobo Races, a on nie. A propos kurczaków, to też. Bo się nie znam na kurczakach. On się nie. Nie, nie zna się. Kochanie, go ja nie kurczaki lepiej. A jak ostatnio nazwałaś swojego ostatniego kurczaka tak, w Jakuzie 5? Są, e, wyścigi kurczaków. Mamy trzy kurczaki. Pierwszego nazywałam Bazyl, drugiego nazywałam Misiek. Ciekawe czemu? <śmiech> Ciekawe, <a trzeciego> czemu. <śmiech> nazwałam Ciekawe czemu? I Topesz. Ciekawe czemu? To jest na dwunastej <śmiech> generacji, o ponieważ proszę. bardzo mocno go obridowałam z innym. Z Rozmnaża się, kucy, się jak dziki! Jest... <śmiech> <śmiech> Ze mną to nie przelecę. teraz jest po prostu czempionem. Więc Topesz jesteś a, najszybszy osylicy. wreszcie. No, wystarcza mi więcej niż kwadrans, więc nie Ja nie wiem, czy to był się. komplement w tym momencie. <śmiech> ja, ja też nie. <śmiech> well... Yy, tak czy inaczej, nie wiem, akurat spodobało, tak, spodobało mi się odłowienie I co z tego? A ty nie umiesz pokonać gradiosa na kuczaku. No i... <śmiech> Nawet nie wiem, co powiedzieć na taką, taki pojazd. Żona ci dyskretnie przekazuje, że masz się zamknąć, bo się nie znasz. Cóż, no bardzo przyjemne i nawet powiedziałabym, że dla osób mniej doświadczonych z serią Final Fantasy, to może być dobre, że tak powiem, wejście, tak? No bo też, weźmy pod uwagę, tak jak ja teraz wprowadzam swoją koleżankę właśnie w świat gier, to... O ile dobrze pamiętam, to dobrze zaczęłaś, bo Delay Noir, więc całkiem tak, spoko. Tak, tytuł. posadziłam ją najpierw Delay Noir do względu na jej preferencje książkowo-filmowa.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 Widzisz, Bo graficznie to akurat jest nieistotne, to jest zupełnie nieistotne, jak graficznie wyglądają te gry, ale tempo rozgrywki się bardzo mocno zmieniło przez ostatnie paręnaście lat. To też. Ja dotąd nie mogę trzymać Origins. Czemu? ja go nie, nie znoszę! On jest brzydki! Ja Może polski dubbing obiłam. cię odstrasza. Dlaczego polski dubbing? Ale ty widzisz, na przykład ty skończyłaś Inkwizycję. Bo wersja PS3 nigdy... nie miała w Polsce niczego innego, tylko polski dubbing. Och, biedni jesteście. Eee, przepraszam bardzo, ale na oryginie miałem wersję angielską, mam do tej pory z na PS3? napisami. Eee, no. Na PC? No to mówię, że na PS3. No bo to gracie w te swoje upośledzone kolory. Uspokój tak się! Macie, no. Bo cię przełożę, Ania, przez Dobra. kolano i, i nie da klapsa, jakbyś. Taki spęki będziesz. Eee, ob nie obiecuj! Nie obiecuj!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 Ultima, a w dzisiejszych Ultima. czasach podczas rozwiązania z nimi oni mówią mi wprost ja nie mam czasu ani ochoty przebijania się przez ścianę tekstu, ja nie mam czasu ani ochoty patrzeć na pikselowatą, siermierzną grafikę w oryginalnym x comie yy, Wolę sobie odpalić tę ten, ten, remasterowaną nową wersję. Podejrzewam, że Dlatego też na przykład bardzo mocno poległa taj numerera, Numenera, bo ona była kierowana tylko i wyłącznie do ludzi, którzy uwielbiają no czytać tak, ale ilu, tekstowe RPG. ilu takich ludzi masz w tej chwili. To jest ściana tekstu. To jest przygodówka, w której trzeba po prostu czytać. I to bardzo, w bardzo czasach, dużo. Tak czyta. jak mówiłem, w tamtych czasach jak my zaczynaliśmy grać, nie było masz nic innego. Polska to jest, nie wiem, jedna książka na rok, więc. Ale widzisz to też, dlatego ja mówię, że torówki nie są dobre w tej chwili dla osób teraz wchodzących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 Jedno i komuś się naraz. może nawet farka i dwójka spodobać. No Wydaje, że tak. Zresztą. Bo technicznie, no się wiem, odkrywam na nowo tą grę. Do, do, do. widzisz, chodzi mi bardziej, dlatego jak mówię o Final Fantasy XV, 15, że jest dobrym początkiem, ponieważ w momencie kiedy teraz też, mówimy o powiedzmy tym roku, czy jeszcze przyszłym, czy zeszłym, tak? Czyli to jest mały okres czasu.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 Ej, sorry, ale na przykład taka Dissidia to wyszło. Okay, na Okej, ale ja nie nie dawa, mówię, a propos na przykład Tacticsa, która jest rewelacyjną ma jedną z najlepszych fabuł serii Final Fantasy w ogóle ever, ale... Szczerze, nie widziałem tą fabułę, ma ale się skomplikowaną fabułę polityczną z intrygami, z... Naprawdę, po... w, wgryź się w to. No tak, zaczyna się od zamachu stanu. No, na a potem dobry. jest już tylko lepiej, no. no oczywiście. Więc tak. no, trudno. A na przykład podejrzewam, że tak samo Chrono Trigger dużo osób odstraszy.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 Mam jeden, który cisnę nałogowy, to jest Elite e, Laser Squad e, Gianna Sisters, Diana czy Gianna? Nieważne, nie, nie, nie wiem, może pomyliłem teraz. Gram w te gry cały czas. One są głównie na kompie i ja do niej używają. Dobrze, masam, a teraz powiedz mi osoba testę. urodzona teraz, znaczy nie teraz, powiedzmy no 15 lat temu, czyli już po 2000 roku, tak? Wow, e, <śmiech> e, to czy ona uważasz się nie po takie gry?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 A nowe osoby tego świata nigdy nie poznają. I, i, i dlatego po to nie sięgną. Znaczy może, może kiedyś sięgną, jak już troszeczkę okrzepną w tym, w tym, w tym ja, okrzepną, gier, gier, gierkowym. gierkowym świecie, ale to będzie bardziej na zasadzie o, zobaczmy, co, co, co się kiedyś grało. Dla nas to jest powrót do nostalgii, dla nich to będzie odkrywanie to czegoś kl nowego. Klasyka, w, w co grał tata? To będzie Może jakiś dinozaur. Ta? Zobaczmy. No. Ale to jest, co by bolesne, ale tak to wygląda, że no tak samo jest z muzyką, tak?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 Ponieważ czasy się zmieniają i trzeba przyjąć, że w jest tak samo. Ale ze względu na to, że gry są świeższym rękiem, tak to nazwę,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 Ale właśnie o to chodzi, że gusta zmieniały się w zależności od technologii, w zależności od e, polityki wszystkiego po kolei. I tak samo jest z grami. Teraz z grami. wszystko się robi bardziej popularne, tak jak muzyka weszła do mainstreamu, tak jak film, filmy wesz, weszły do mainstreamu, tak jak gry teraz wchodzą do mainstreamu. No, znaczy...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 teraz osoby 30-letnie, które teraz właśnie wchodzą, weszły, ci świeżi 30-latkowie, do 36 pewnie mniej więcej, A, łapie się. zaczynają się zaczęć wiać tak samo, jak powiedzmy kiedyś nasi rodzice. Że a, bo za moich czasów to no było tak, tak to właśnie wygląda. Topesza Agusia to jest...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 ale mogą być tak samo uczuciowo zaangażowane w te gry, w które zaczynają grać, jak Wy. Tylko, że ponieważ Wy macie, a bo ja to grałem w taką i taką grę. Tak jak właśnie też zaczął, a bo Baldur's Day. Ale osoby, które teraz zaczynają grać, w większości nie będą grały w Baldur's Day. Większości, mówię, nie wszystkie. Bo tutaj się zaraz zacznie, a bo to, a bo to, tamto. I tu też jest problem, że zaczyna się wyciągać drobne rzeczy, tak? Co sobie perełki, albo ja znam takiego, co gra. No fajnie, że znasz, ale spójrz na statystyki, tak? Jeśli statystycznie, nie wiem, 80% ludzi lubi lody czekoladowe, a 4% lubi lody truskawkowe i firma się zastanawia, Bądź, bo musi żyla. z którejś zrezygnować, to z których zrezygnuje? Truskawkowych, tak? E, w tej chwili to z tych, co są bardziej kaloryczne, bo wiadomo, crossfit. Oj to nie, to pesz, nawet lody dla tych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 i stwierdzi, że albo, nie wiem, na przykład jak się śmiejemy Dragon Age 2, nie, nie było Dragon Age Origins, bo nie było, tak? To też spotykam się, że o matko, bo to taki ten, w momencie kiedy ja spiedzam, że ale mi się podobało. Fenkowi też się podobało. Nie Oczywiście. Było. Mi się dobrze w tą grę gra. Zresztą dalej w nią grywam. Niedawno no, skończyłem. W związku z tym, <grym> tak, ale ja w nią grywam i tak dalej, ale w momencie kiedy grupa naskakuje, że a nie, bo to do dupy i tak dalej,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 Bo, Zdecydowanie. Bo, bo, to nie, jest, bo to jest dla osoby, która jest bardziej przystępny jest, jest zrobiony nowocześnie. Jest zrobione i zrobiony Tak, no. tylko że jako odpo osoba odpowiedzialna nie dasz Wiedźmina osobie, która ma 10-12 lat. Z tą odpowiedzialnością bym bardzo uważam, w... W moim przypadku. Nie, to nie Bo pewnych wątków tak, ale pewnych wątków, <śmiech> <śmiech> tak, ale Kika, wątków grały, po prostu ta osoba nie zrozumie z powodu braku doświadczenia życiowego czy coś. No jasne, to masz rację.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 I tutaj trzeba mu naprawdę wiesz, kciuki mm -hmm. w górę pokazać. Tak, ale właśnie o to chodzi, że mam wrażenie, że bardzo jest takie właśnie taki zamykanie. I już pomijając, to, że hejtowanie jest modne, to na przykład z mm, Uncharted czwórką. Tak? Tylko no, dum, nie, nie Uncharted. Czytami, nie, no? to nawiązanie do, takiej do takiego konfliktu na jednej z mm -hmm. grup, gdzie.. Y D Aha. Dwie grupy Doom. ludzi się przerzucały co chwila jakimiś tam memami czy tekstami, że jedni tylko Dułą drodze, tylko Uncharted 4 i to. Emiot, powiem ci krótko, Wiedźmin trzy krew. I ale problem Ale to co zauważyłam właśnie, no bo emiot sobie kupił ten, grał w sobie i ja patrzyłam z boku. Tak? I okej, okay, gra była w porządku, ale. Jak patrzyłam, że oceny 10 na 10 i w ogóle tak, e, wait, wait, what? Patrząc w boku, widzę, że te jest dla mnie 10 na 10, absolutnie, 8. Dla Perniera. mnie wieczmy, to jest mocne 9. No, 9,5, to jest jedną rzecz. Y, no. Aniu, jesteś jestem, z nami? Ja jestem, ja słucham, wyłączyłam się po prostu. <słucham> okay. Nie, ale chodzi o to, że jako osoba nieprzywiązana do franchise'u, Inaczej patrzę na grę niż osoba, która właśnie ma, bo mi się to o ma, o jak super, o jak w Ale bo ta gra jest po prostu doskonale jest... zrobiona. Ale ona jest zrobiona pod kątem Okej, okay. to tak samo wiesz, jak komuś, komuś dam tak rzeczonego, Wiedźmina na trójkę i mu się to absolutnie nie spodoba, chwyci się za portala jedynkę i będzie urzeczony. Za. A.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 I boję się, że, że środowisko samo siebie w ten sposób zabija, bo zamykając się, powoduje, że. Mi... Doj dojdzie do jakiegoś oczyszczenia, Oj, podejrzewam, w środowisku i po prostu. Te DPR na tej chwili z, taką, z, ta z takim dostępem do informacji, z takim z dostępem do sieci, e, z taką dowolnością, jakby komentowania wszystkiego, oceniania i wstawiania, nie wiadomo, jakich tam swoich zdań i przekonań. E,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 I to jest taka iskierka na ziemi. To jest najlepszy to, komplement, po... jaki mógłbym dostać. To wiesz, ale zauważyłam u Was, że pojawiają się głosy, że. Eee! Bo jak tylko ktoś zacznie i mówi o właśnie serii, które dla niego jest bliska sercu, to pojawiają się osoby, które. Eee! Ee. E, tak działa internet. Tak, ale... ale nigdy nie 100% nie zadowolisz. Nie zadowolisz się nikogo 100%. Ale wy, w swojej własnej grupie, powinniście pilnować, żeby tak się nie działo.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 A gracze też chyba tak nie, nie ale do końca dla, chcą. Ale wiesz, dlaczego też mówić. tak się dzieje? Bo internet. Czy chcą być kule, ale nie chcą być miejskim. Znaczy, gracze by chcieli mieć ten swój tak zwany syndrom ostatniej twierdzy. O, może właśnie w ten sposób. To jest tak zwany właśnie syndrom ostatniej twierdzy. My byśmy chcieli być wyjątkowi o, i specjalni. O to, o to właśnie żeby mi chodziło. Nikt tam się nie w, w nasze zainteresowania. Ale z drugiej strony chcielibyśmy to rozpromować, żeby jak najwięcej nas tak, było. No. Tylko promujmy no to, to z głową, tak jak Agnieszka mówi. Ale promowanie dlatego, że im więcej osób się zainteresuje i im więcej osób będzie kupowało gry, to te gry w założeniu powinny być tańsze, ale żebyśmy nadal byli tacy ekskluzywni. ekskluzywni. Dobra, tak. a, co, a że tak spytam, co tam dalej w tych chińskich bajkach? Bo trochę odbiedliśmy tak, na to. Tak, ale ja tak ci inaczej, dalej mówiliśmy Final Fantasy, dlatego mówię, że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 Misku. A, misku, a misku, do Aurocii Puchetnie Tak. Ona no, też miała być No, Więc tak. I polega na tym właśnie, zatrzymujemy się u tych dziewoń i przez tam 3-4 dni one nam, znaczy najpierw są pierwsze 3 dni, gdzie wybieramy z którą z dzielnic, bo dziel, dzielnic tam jest z 6-7...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 To też masz przecież ze mną, Shara. A, okej, okay, zapomniałem o tym. Podzielcie się... ...giereczką. Nie ma problemu, to się potem dogadamy. Nie mam 412 gier Ja mam 500. Chwili, także macie co wybierać. No ja mam też się sporo, przybije no, więc też masz. Pozdrawiamy z bardzo serdecznie, która ma 1500 gier. Tak najwięcej gier ma Kamil. 1500. Kamil Szkup. Kamil Szkup ma więcej. Pozdrawiamy, Kasiu. O jakieś 5000 plus? Tak mi się wydaje. Nasze e penisy właśnie urosły. Znaczy, mój właśnie zmalał e-penis. No, 5300 gier ma Kamil. Aha, zrobiłaś szybki staki, stalking. Tak, tak, to bo mam Myślę, że w tym momencie jest z Gaybenem na ty. Sam Steam, sam Steam. 5301 gier. No, bo bo wiesz jak, jak ktoś jest tylko PC Master Ace. Znaczy ludzie, którzy kolekcjonują gry na Steamie, mają mu najgorsze, platform, na znaczy też mu swoje szczęście. ale najgorsze jest w tym wszystkim kolekcję. to, że Kamil w te gry gra. On ma na to czas, żeby. I podziwiam. Chciałbym. Jak ktoś ma 13 tysięcy osiągnięć. <głos> Co? Wow. To. No. Wow. Spoko, szacunek. Cześć, albo zarabia 120, na grach, albo, albo jest siglem bez pracy. nie? to jest drugi level na Steamie.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 Ja się muszę na wszystkich odcinkach dopraszać. Aniu, co w takim razie ty grałaś jeszcze i co, o czym chcesz nam opowiedzieć? Ja mam w tej chwili z japońszczyzny mam rozgrzebane dwie gry, Niera Automate i World of Final Fantasy, ale skończyłam w ostatnim czasie Berserka Muso. O, A to w końcu wyszło? Opowiedz. Wyszło. Pod koniec, pod koniec lutego Ok. Berserkowe muso wyszło. Nie jestem pewna, czy czasem na PC ta też tego nie ma. Nie, na PC chyba. To jest na nie PC. Ma. Chyba nie. Tak mi się wydaje. Berserk and the Band of the Hawk za jedyne 50 eurasków na Steamie. Tak. Przepraszam, 60, 60 eurasków. 50, 59, 99. Pogrzało. Dobrze, że ja nie musiałam tego kupować. Bardzo dobrze. Powiem tak, ja jestem ściwiona długością tej gry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 swoją drogą. No tak, to jest dobre 20 lat. Kto, każdy zainteresowany już ma to za no, sobą. więc mamy w, te, w ogóle w Madze... Yy... A Eris umiera. Tak, tak, tak. tak. Nie! <laughs> e, także jako Muso yy, polecam, ale na pewno nie za pełną kwotę. W sensie to, to, to nie jest gra, którą trzeba mieć zaraz na premierę i która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 Zatem niedługo będzie ta wyprzedaż steamowa. koniec lutego, więc ja nie wiem, czy Koei tak szybko zejdzie z To no to za rok się zagra, Albo no. możecie sobie pożyczyć od kogoś. No słuchaj, wrzucili, wrzucili na przykład takie Naruto w Humble Bundle, więc... Ale to już jest też to jest stary To że bardzo szybko stanie. No jasne, ale wiesz, sam fakt, że się pojawia. Może mi w końcu długiego Dena obniżą. Ja bym chciał w ogóle pierwszego Tołkidena, od tego im. Ja mam, ale na PS4 pierwszego Tokidena, ale nie mam czasu, żeby w niego grać. Za dużo rzeczy. Personę kończyłam. Właśnie, opowiedzcie mi trochę o Personie. A nie oglądałeś mojej recenzji? Czytałem. Jak mogłeś Tylko czytać, jak było na YouTubie? Trochę więcej. To ja mam propozycję. Porozmawiajmy o Personie w momencie, kiedy ja już będę, kiedy ja oszuć, ja już będę po zakończeniu gry. czytać, jak jest filmik na YouTubie? Włączyłem napis... Nie, ja ja braille No dzięki, Topesz. Wydało się teraz, jak mnie okłamujesz. <śmiech> Parszywie. O, przepraszam bardzo, masz tam moje kliknięcie. Możesz nawet zresztą to sprawdzić. Nie no, widzę. Bardzo ładnie się materiał klika. Kuldan jest zadowolony. O personie ja bardzo proszę porozmawiamy wtedy, kiedy ja skończę, bo na razie mam tylko 75 godzin. To ja w tym czasie kończyłam grę. To co ty robisz? <śmiech> Chodzę, łażę zwiedzam. <śmiech>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 do, tam do tego dziesiątego maksymalnego i ten dziesiąty maksymalny oznacza, że zakończyłeś ten taki mini wątek fabularny dla, dla danej postaci. I te wątki są naprawdę bardzo, są bardzo fajnie wprowadzone. Czekaj, bo masz tam... czekaj są, są mini wątki i na zasadzie masz ten, dla każdej postaci jakąś tam tak. side story? Rewelację? E, dla postaci, ale to żeby nie było, to nie są postaci te no, główne, nie grać. Tylko to są. Ale mówimy też o postaciach. A drużyna też ma. Eee, linki, tak, tak, tak, tak, oczywiście. Okej, okay, oczywiście, ale mówię, że jest tych to postaci jest więcej 20, niż waszych drużynie. bo to jest zgodnie z kartami Tarota, Mały, mały, mały Tarot. Z tego, tarota, nie, mały ta. Arkana, tak to się chyba nazywa. I tych postaci, no one odpowiadają kartom Tarota, ale z tego co wiem, to chyba nie wszystkim, w związku z czym jest ich około 20. Bo to zależy od części, per, zależy od części persony. Ani chyba chodzi o wielkie arkana.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 Ciężkie. Czyli rozumiem, że mi podejdzie. Sądzę, że jeśli podobały Ci się poprzednie persony, to jest no, naj wiesz, jak kreska najbardziej. Kreska jest cały czas... Kreska jest zbliżona bardzo do Catherine, bo e, odpadła... Ja tak, tak, bardzo. bardzo w personie czwartej za design odpowiadały dwie osoby, natomiast przy personie piątej została już tylko i wyłącznie ta, która odpowiadała za Catherine. Więc... To jest typowa Katarzynka. W Katarzynę bym zagrał. Tak, i to, czystą, i to z widać, z i to absolutnie nie przeszkadza. Przyjedziesz, to zagrasz. A nie, nie zagrasz. Wal <laughs> się. Nie, bo mam w plusie, ale nie mam plusa wykupionego. No bo jeśli gra jest z plusa, a nie masz wykupionego ale plusa, to już nie zagrasz. Nie, nie piątej. Nie, mówimy o teraz, mówimy hmm, o Katarzynie. Okej, okay. a to ty to też nie grałeś w Katarzynę? Chciałem kupić ją na premierze. Miałem do tego i warunki, i sprzęt, i w ogóle, ale jakoś poszło mi Ona totalnie bokiem Ona co chwili bokiem. jest na promocji za 15 zł. No to już se wiesz, tak? Ale nie mam sprzętu, na którym mogę skorzystać z tej no promocji. No to tylko ściągnij. O, nie, no come on, Gdzie? Na PC? Jak to? No przecież mówiłeś, że masz ps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 Całościowo, no mówię, przeszłam grę w 75 godzin, tylko że ja gram na Easy. Dlaczego? Bo ja, bo ja gram dla fabułek ja i dla ja też. grindowania. Jak Więc, najbardziej. E, ja też skończyłam. Aczkolwiek ja wiem, ja że no, ja zrobię przy platynę. W tym podejściu. Na pewno. No bo przy pierwszym nie da się zrobić platyny. Ale to nawet po prostu kwestia. Maksymaliz maksymacji te, maksymalizacji tych statystyk, maksymalizacji tych znaczy różnych ja, właśnie e, statystyki mam wszystkie na maksa, a, a z konfidanców zabrakło mi trzech. Tak. Natomiast... Okej, okay, czyli dużo się da. No ale to oznacza, że potem możesz łatwiej, bo to wszystko ci e, przechodzi dalej. E, statystyki, natomiast konfidentów będziesz musiał znowu trzepać każdego od podstaw, nie? Ale już... To nie jest tak, że ci przechodzi? Pod... Nie, nie.